W aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Kilkanaście minut temu sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w stacji NBC, że spodziewa się ataku Rosji na Ukrainę jeszcze tej nocy. Nie sprecyzował czy chodzi mu o noc czasu europejskiego czy amerykańskiego. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że może to być atak na poważną skalę. Tymczasem weszły w życie unijne sankcje wobec Rosji za uznanie niepodległości samozwańczych republik na Ukrainie Donieckiej i Ługańskiej. Decyzja krajów członkowskich została opublikowana w unijnym dzienniku urzędowym. Sankcje są głównie finansowe, ale także personalne. Sankcje zawierają cztery elementy. Po pierwsze ograniczenie dostępu rosyjskiego rządu do międzynarodowych rynków kapitałowych i usług finansowych, co utrudni Moskwie refinansowanie długu. Po drugie, trzy rosyjskie banki, w tym Bank Centralny Rosji, zostają odcięte od europejskich rynków. Poza tym jest zakaz handlu z dwoma samozwańczymi republikami. I ostatni element, na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie, zostało wpisanych ponad 350 osób. Wśród nich minister obrony, szef administracji prezydenta Rosji, rzeczniczka MZ oraz szefowa telewizji RT, dawniej Russia Today, tuby propagandowej Kremla. Nie ma na niej natomiast Władimira Putina. Sankcje zostały przyjęte, zatwierdzone i weszły w życie w ekspresowym jak na Unię Tempie. W poniedziałek prezydent Rosji uznał niepodległość samozwańczych republik w Donbasie. Dziś sankcje już obowiązują. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział w TVP Info, że wczorajsza wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie wiązała się także z bezpieczeństwem Polski. Andrzej Duda spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim i prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Prezydenci wyrazili stanowczy sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wiceminister Przedaż mówi, że Andrzej Duda poleciał do Kijowa, gdyż konflikt na wschodzie Ukrainy ma wpływ na bezpieczeństwo wspólnoty euroatlantyckiej. Pan prezydent Andrzej Duda nie pojechał do Kijowa tylko ze względu na sympatię do strony ukraińskiej, ale także ze względu na interes bezpieczeństwa państwa polskiego. To co się dzieje na wschodnich naszych granic będzie także negatywnie rezonowało na bezpieczeństwo całej wspólnoty euroatlantyckiej i pan prezydent wykazuje się tutaj swoim przywództwem. Prezydenci Ukrainy, Polski i Litwy przyjęli wspólną deklarację głoszącą, że uznanie przez Rosję niepodległości separatystycznych republik w Donbasie nie ma następstw prawnych. Sygnatariusze deklaracji wezwali wspólnotę międzynarodową do szybkiego nałożenia surowych sankcji na Rosję. Źródła dyplomatyczne w Nowym Jorku donoszą, że około godziny 3.30 czasu polskiego dojdzie do posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zwołania posiedzenia domagała się Ukraina w związku z prośbą separatystów o wprowadzenie rosyjskich wojsk na teren Donbasu z Kijowa Paweł Buszko. Jak napisał szef ukraińskiego MSZ, jego kraj inicjuje natychmiastowe zwołanie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak czytamy, jest to spowodowane prośbą okupacyjnych administracji w Doniecku i Ługańsku o nadanie im rosyjskiej pomocy wojskowej. Dmytro Kuleba podkreślił, że takie działania są kolejnym krokiem w eskalacji sytuacji bezpieczeństwa. Według państw Zachodu i ekspertów uznanie przez Rosję separatystycznych republik oraz zapowiedź wprowadzenia tam rosyjskich wojsk może być wstępem do inwazji na Ukrainę. Jednocześnie kierowane przez Rosję oddziały dokonują ataków w Donbasie, często mających prowokacyjny charakter. Rosyjskie media rozpowszechniają też fałszywe informacje, jakoby to Ukraina była odpowiedzialna za ataki. Z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Premier Włoch Mario Draghi zapowiedział, że obowiązujący do końca marca stan wyjątkowy wprowadzony z powodu pandemii nie zostanie przedłużony. 1 kwietnia przestanie obowiązywać większość przepisów epidemicznych. Włoski premier powiedział, że podjął decyzję w związku ze stale polepszającą się sytuacją epidemiczną. Podkreślił, że to głównie zasługa sprawnie przeprowadzonej kampanii szczepień. Od kwietnia we Włoszech niemal wszystko będzie funkcjonować tak jak przed pandemią. Mario Draghi zapowiedział, że zniesiona została Zostanie kwarantanna dla osób, które miały kontakt z zakażonym. Szkoły będą funkcjonować bez żadnych restrykcji. Niemal całkowicie zniesiony zostanie nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Przepustki covidowe będą znoszone stopniowo. Od 1 kwietnia będzie można bez certyfikatów brać udział w imprezach na świeżym powietrzu. Takich jak imprezy sportowe, targi, koncerty i festyny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Dziś przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 5 do 12 stopni ciśnienia w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali, będzie spadać. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedenka.